Jeden za drugim stoi, nikt się nie boi odbójki nie stroni, tylko za wrogiem goni Ekipa chuliganów, lek Poznań swoje zrobi I zawsze pierdoli stadionowy monitoring Cios małej grad kamieni, w boju niezwyciężeni Waleczni, niepokorni, wszyscy w walce zjednoczeni Zbyt wiele mocnych doznań, by zapomnieć Lech Poznań Zbyt wiele powiązań, wyjazdowych sprawozdań Znienacka, zasadka, nie dnia, ani godziny Bez powodu i przyczyny, chuligańskie zadymy Walki, potyczki, wojny, brygada Kto za to odpowiada? Wiadomo, Wataha Jedność i siła, wspólna zadyma, prywatnie rodzina, taki znałem klimat, na damkę w banie, pijana hałastra, od miasta do miasta, po mistrzostwo i basta, elita żołnierzy, nie musisz mi uwierzyć, ponownie uderzy i zdobędzie wszystkie cele, wiadomo jest ich wiele, niestraszne przesilenie, podołałem obowiązków, wszyscy kumple przyjaciele, teraz oba z wersji idą, Lech Poznań tu się dzieje, wspólnie z kumplami, balety, wyjazdy, to lubi każdy, wariat odważny. Ile fans ile połamanych potów, ile bujek, Kolegia, ile z kłopotów Nienawiść, punkt zapalny, z pewnością niebanalny, zawsze i wszędzie na chuj policyjne panny Miłość jedyna, tak to ta drużyna, Lech Poznań za Zadyma, to huligana klimat Bez ustana walka z wrogiem, o huligański prymat Taki znałem klimat, taki znałem klimat Przecież nas znasz, boys to, fight, to nasza twarz Przecież nas znasz, to był nasz czas z Chłopakami po meczu, szybciorem na dworzec Czy w dzień, czy trochę później, o wieczorowej porze Huligan daje wzorzec, kumpel częstuje piwem Na zawsze w pamięci, balety szczęśliwe I nigdy nie zapomnę, wspólnych kłopotów Nieśmiertelnej orki, wydry zdobywania płotów Najebki z psiarnią, frajerskimi agencjami Zesranymi w gacie, ochroniarzami Wiele się zdarzyło jeszcze dużo przed nami, przed nami, przed nami, Jeden za drugim stoi, nikt się nie boi, odwójki nie stroni, tylko za wrogiem goni Ekipa chuliganów, lek poznaj swoje zrobi I zawsze pierdoli stadionowe monitori Niczo Pałek gratkami kamieni, pojął niezwykle żeni nie niepokorni, wszyscy walczy z Zawsze gotowi na bój, zawsze wszędzie zrobią gnój Boisz się, ubiega, jesteś kozak, no to stój, bo to nie jest żadna nowość, że mi wole się leją Zaznaczają sam obecność, przeciwników się śmieją as a to bez układów zdaję sobie z tego sprawę. Nigdy nie wiesz, czy się stanie, gdy przemierzasz autostradę. Czy napotkasz blokadę? Zbierzesz wie, czy się obronisz? Zasadzki to rzecz czysta, musisz się z tym oswoić. Jeśli chcesz się w tych tematach dosyć płynnie poruszać, to potrenuj trochę chłopi i do boju możesz ruszać. Stadionowe awantury to nie są żadne wzóry, trwałe uszkodzenie ciała. Dojebałem z grubej rury. Jak najbardziej rzecz poważna, znowu uszkodzona czaszka, czyjś triumf i porażka. Teraz mogę ściągnąć maśka i obejrzeć zliwi Wiem, są plusy i minusy, czy sumienie mnie poruszy, czas podlecić świeże guzy rane łapy i ślady po Nikt tu nie krzyczy ała Ekipa doskonała Jak ty tam wytrzymała Ponownie czadu dała Nie do zatrzymaniu W rankingu nota nie mała Jeden za drugim jeden stoi. Jeden stoi Nikt się Nikt nie boi Odwójki nie, nie stroni. stroni Tylko za wrogiem goni Ekipa chuliganów Lech poznaj swoje zrobi Przepierdoli stadionowy monitoring Cios, pałek, w kamieni, boją niezwyciężeni Baleczni, niepokorni, wszyscy walczy zjednoczeni Zawsze gotowi na bój, zawsze wszędzie zrobią dwój. Boisz się, ucieka, jesteś kozak, no to stój Bo to nie jest żadna nowość, żadni wolę się leją Oznaczają swą obecność, w przeciwników się śmieją, się śmieją.